Ewangelia Łukasza, rozdział piąty. I stało się, gdy na nie lud nalegał, aby słuchał słowa Bożego, że on stał podle jeziora Genezareckiego i ujrzał dwie łodzi stojące przy jeziorze, ale rybitwy wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wstąpiwszy w jedną z tych łodzi, która była Szymonowa, prosił go, aby maluczko odjechał od brzegu a usiadłszy, uczył on lód z onej łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, Zajedź na głębię, a zapuśćcie sieci wasze ku łowieniu. Odpowiadając, Szymon rzekł mu, Mistrzu, przez całą noc robiąc, nic my nie pojmali. Wszakże na słowo twoje zapuszczę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli ryb mnóstwo wielkie tak, że się rwała sieć ich i skinęli na towarzysze, którzy byli w drugiej łodzi, aby przybywszy ratowali ich i przybyli i napełnili obie łodzie, aż się zanurzały. Co widząc, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusowych, mówiąc – wynieś ode mnie, bo jest człowiek grzeszny, Panie. Albowiem go był strach ogarnął i wszystkie co z nim byli, z onego obułowu ryb, które byli zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, syny Zebedeuszowe, którzy byli towarzysze Szymonowi. I rzekł Jezus do Szymona, nie bój się, od tego czasu ludzi łowić będziesz. A oni wyciągnąwszy łódź na brzeg, wszystko opuściwszy poszli za nim. I stało się, gdy był w niektórym mieście, że oto był tam mąż pełen trądu, który ujrzawszy Jezusa padł na twarz i prosił go, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić. Wtedy wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc, Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz odszedł trąd od Niego i przykazał Mu, aby tego nikomu nie powiadał, ale rzekł, Idź, a ukaź się kapłanowi i ofiaruj za oczyszczenie Twoje, tak, jak rozkazał Mojżesz na świadectwo przeciwko Nim. I rozchodziła się tem więcej powieść o Nim. I schodziły się mnóstwa wielkie, aby Go słuchały i uzdrowieni byli od Niego, od niemocy swoich. Ale On odchadzał na pustynię i modlił się. I stało się dnia niektórego, że On nauczał, a siedzieli też tam i faryzeuszowie, i nauczyciele zakonu, którzy się byli ześli ze wszystkich miasteczek galilejskich i judzkich, i z Jeruzalemu, a moc pańska przytomna była ku uzdrawianiu ich. A oto mężowie nieśli na łożu człowieka powietrze mruszonego i szukali, jakoby go wnieść i postawić przed nim. A gdy nie znaleźli, którędyby go wnieśli dla ciżby, Wstąpiwszy na dach, przez sposobem spuścili go złożem w pośrodek przed Jezusa, który ujrzawszy wiarę ich, rzekł mu, Człowiecze, odpuszczone są Tobie grzechy Twoje. Wtedy poczęli myśleć, nauczeni w Piśmie i faryzeuszowie mówiąc, Któż to jest, co mówi bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy, tylko sam Bóg? Ale Jezus, poznawszy myśli ich, odpowiadając, rzekł do nich: Cóż myślicie w sercach waszych? Cóż jest łatwiejszego? Rzec, odpuszczone są tobie grzechy twoje? Czyli rzec, wstań, a chodź. Ale, iżbyście wiedzieli, że syn człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł powietrzem ruszonemu: Tobie mówię, wstań a wziąwszy na się łoże Twoje, idź do domu Twego. A on zarazem wstawszy przed nimi, wziąwszy na się to, na czym leżał, szedł do domu swego, wielbiąc Boga. I zdumieni się wszyscy i chwalili Boga i napełnieni byli bojaźnią, mówiąc – Widzieliśmy dziś dziwne rzeczy. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewiego, siedzącego na tle i rzekł mu Pójdź za mną i opuścił wszystko, a wstawszy szedł za nim i sprawił mu Lewi ucztę wielką w domu swoim a było wielkie zgromadzenie celników i innych którzy z nim za stołem siedzieli wtedy szemrali nauczeni w piśmie i faryzeuszowie mówiąc do uczniów jego Przecz z celnikami i z grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, rzekł do nich, nie potrzebując zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. A oni mu rzekli, przecz uczniowie Janowi często poszczą i modlą się, także i faryzejscy, a Twoi... Jedzą i piją. A on im rzekł, zale możecie uczynić, żeby synowie łożnicy małżeńskiej pościli, póki z nimi jest oblubieniec? Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec odjęty będzie od nich, wtedy w one dni pościć będą. Powiedział im też podobieństwo, iż żaden łaty z szaty nowej nie przyprawia do szaty wiothej, bo inaczej to, co jest nowego, drze wiothe, a do wiotchego nie zgadza się łata z nowego. I nikt nie leje wina nowego w stare statki, bo inaczej wino młode rozsadza statki i samo wyciecze i statki się popsują. Ale młode wino ma być wlewane w statki nowe, a tak oboje bywają zachowane. A nikt, kto by się napił starego, nie zaraz chce młodego, ale mówi – lepsze jest stary.